Chciałem już tam dyskusji kontynuować za, za długo, za daleko, yy, rozciągać, co brat Darek poruszył na początku, tak, jak to, jak to z tymi braćmi, padło trochę odpowiedzi, ale, no musimy sobie zdać sprawę, że praktyka to wygląda inaczej niż teoria i teraz tak naprawdę rozeznać, kto jest ten heretyk, z którego, wiesz, z daleka od niego, a, a kto jest tym bratem, którego mu wciąż trzeba oczeki okazywać cierpliwość, miłość, wołać o niego, to trzeba mądrości musimy prosić Pana, tak jak, jak mnie, Komuś brak mądrości niech prosi Boga, który daje bez wypominania i On to ma i na daną sytuację. Natomiast nie ukrywam ja o tym rozmawiamy z braćmi, że troszkę dzisiejsze chrześcijaństwo zafundowało nam model, który utrudnia, czy przysparza nam mnie problemy. Bo Pan Jezus wyobrażam sobie sytuację po tej rozmowie z bogatym młodzieńcem, czy z tym, który powiedział: Kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się. Ale później jest niedzielne albo sobotnie zgromadzenie, i ci ludzie cały czas przychodzą, i Pan Jezus kazania, oni słuchają, i to. My mamy często taki model, słuchajcie, tak? Za Chrystusem trzeba było iść. Paweł odłączył uczniów, czy tam i spotykali się codziennie. Jeżeli byśmy nadali Boże tempo dla Bożego sługi w naszych zborach, to często ta eliminacja byłaby naturalna, a, a ten model chrześcijaństwa niestety pomaga utrzymywać pewne status quo, które nie, za, za którym nieraz Bóg nie stoi, tak? I który sam kładzie ciężary na nas, a... Obecność pewnych ludzi na zgromadzeniach obniża temperaturę i, i atmosferę. Jak nie ma jedności, miłości, żarliwości, no taka, takie, taka jest rzeczywistość często. Tak? I podejm, podejmujmy bój w modlitwie, w słowie i, i niech to będzie priorytetem. Boże, Boże dziecko, ono w tym się dobrze czuje. Ten, kto chce służyć Chrystusowi, nie trzeba tych dodatków, rozrywek e, fundować i, i, i ta eliminacja naturalna, tak? My nie mamy wyrywać konkolu, bo żeby się nie pomylić, ale, ale życie Boże, życie Kościoła, zakorzenione w słowie, w modlitwie, ono jest... Tam chce dziecko Boże przebywać. a kto nie z Boga, prędzej czy później, słuchajcie, no, będzie mu tam źle. Tak? Sięgijmy może do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Może ten pierwszy fragment najpierw od pierwszego wersetu. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do Was albo od Was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką mówność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Bracia, żyjemy w czasach, kiedy ludzie się promują, kiedy to jest tak masowe, tak nachalne często, tak. Firmy wiedzą, że muszą się reklamować, ale ludzie przez te Facebooki, przez te portale promują się, często, wiecie, przerazkrawiając oczywiście na plus zwykle, ludzie przerazkrawiają swoje życie, swoje zdolności, tak. Jakbyśmy jakieś tam zebrali, wylosowali, nie wiem, ze 100 z 10 CV, no to tak, średnia by super, wszyscy są i, i tak... W Królestwie Bożym inne zasady obowiązują. I Paweł nas poucza. My, mówi, nie musimy siebie polecać, nie robimy tego. Za nami stoi Boże polecenie. I Boże dzieło, które się w was wykonuje. Wy jesteście tym listem polecającym. Dzisiaj niestety to wchodzi też na grunt Kościoła, ta to polecanie siebie, wiecie, każdy zbór myśli, że jak założy piękną stronę, będzie miał Facebooka i tak dalej, to naprawdę, tak jak tu brat, ja z Wartek myśli naprawdę jakiś super pomysł, mój syn by na to nie wpadł, mówi Bóg Ojciec. Mówię o karykaturach, która, prze, wiecie, obnaża nieraz pustkę tych ludzkich pomysłów na Kościół, na promowanie siebie. Paweł, nie ten jest godny polecenia, kto, kto sam siebie poleca, ale kogo Bóg poleca. Niech inni Cię chwalą, a nie własny usta czy własny język, mędrzec mówi. I jakby myśląc o tym, oczywiście ten fragment zawiera jeszcze wiele innych cennych myśli, ale chciałbym przytoczyć parę tekstów które mnie ostatnio pobudziły i, i zachęciły. Brat polecił mi książkę człowieka, jak to ekonomatył Jeden dzień w gułagu. Iwana tak. I tam jest, człowiek opisuje swoje przeżycia z tego gułagu, a w tle tych jego opisów jest wierzący człowiek. I pojawiają się fragmenty odnoszące się do tego wierzącego Człowieka. I naprawdę byłem pobudzony tymi fragmentami, zachęcony, może i zawstydzony też. I, i, i chciałbym je przeczytać, słuchajcie, mając nadzieję, że to i, i serce, serca i, i innych też będą dotknięte. Czyli to inny język chwali tego wierzącego człowieka. Tak? Boże są mówić, żeby ludzie widząc wasze ogólne życie, widząc wasze dobre uczynki chwalili Boga, tak? ale to, to, to jak kto inny chwali, jeszcze niewierzący wierzącego, to uwiarygodnia to właściwe życie, o którym myślę, że z tych krótkich fragmentów można, będziemy mogli wyczytać, zobaczyć to życie. 104. brygada drzemała wraz z całym dziewiątym barakiem. Tylko Pawło, zastępca brygadzisty, poruszał wargami, podliczając coś ołówkiem i na górnej pryczy sąsiad Szuchowa, baptysta Alożka, czyściutki, domyty, czytał ze swego notesu, w którym miał przepisane pół Ewangelii. Baptyści tu punktują cię. Baptysta czyta Ewangelię pół szeptem, ale jakby nie tylko dla siebie, może nawet specjalnie dla Szuchowa, oni przecież ci baptyści lubią agitować. A żaden z was niechaj nie cierpi jako mężobójca, albo złodzie, albo złomówca, albo jako cudzego pragnący, lecz jeśli jako chrześcijanie niech się nie sroma, a niech chwali Boga w tem imieniu. Zuch z tego Aloszki swój notes tak sprytnie ukrywa w szparze ściany, że jeszcze go przy żadnym kipiszu nie znaleźli. Za bramą skolczastego drutu, za azoną budowy, za dalekimi drutami po tamtej stronie wstaje słońce. Wielkie, czerwone, jakby we mgle. Obok szuchowa stoi Alożka. Patrzy na słońce, raduje się, uśmiecha. Policzki zapadnięte na łagrowej normie siedzi, nigdzie sobie nie dorobi, czego się cieszy. W niedzielę zawsze z, nimi bap z innymi baptystami szepcze. Łagier po nich jak po gęsi jak po gęsi woda. Jeszcze raz muszę łagier po nich jak po gęsi woda. Po 25 lat dostali za swoją wiarę. Czy naprawdę zamierzano baptystów od wiary tym odepchnąć? Brygadzista kazał Fetiukowi przerzucać pustaki z dołu na rusztowanie, a tak go ustawił, żeby można było policzyć, ile pustaków przerzuci a kapitanowi przydzielił Aloszkę. Aloszka to człowiek spokojny. Nie wysługuje się nim tylko ten, kto nie ma na to ochoty. Alarm na pokładzie, tłumaczy mu kapitan. Widzisz, jak szybko murują? Aloszka uśmiecha się zgodnie. Jeśli trzeba szybciej, to możemy szybciej, jak każecie. pali na dół. Człowiek pokorny to skarb dla brygady. Chłopcy, chłopcy, ponagla Szuchow. Podawajcie mi pustaki na ścianę, kładźcie tu na murze. Kapitan radby, ale nie ma siły, nienawykły. Za to Aloszka, dobrze, Iwan Denisycz, pokażcie, gdzie układać. Aloszka nie odmówi, obojętnie o co go poprosić. Żeby wszyscy na świecie byli tacy, to i Szuchow by tak. Jeżeli człowiek prosi, to jakże mu nie pomóc? W tym baptyści mają słuszność. Dzięki Ci, Panie Boże, jeszcze jeden dzień przeminął. Dzięki Ci, że spać przyszło nie w karcerze, tu jeszcze można wytrzymać. Szuchow ułożył się głową ku oknu, a lożka na tej samej pryczy, tylko poprzeczna deska ich dzieli. Głowę ma z drugiej strony, żeby mu światło żarówki dochodziło. Znowu czyta Ewangelię. Żarówka jest niedaleko od nich, można czytać, można nawet szyć. Alożka usłyszał, że Szuchow głośno pochwalił Boga, odwrócił się. Przecież Iwan Denisycz, dusza wasza chciałaby pomodlić się do Boga, czemu jej nie pozwalacie? Spojrzał Szuchow na Aloszkę z ukosa, oczy błyszczą jak dwie świeczki, weschnął. Dlatego Aloszka, że modlitwy te to jak podania, albo nie dochodzą, albo skarga jest nieuzasadniona. Przed barakiem komendatury są cztery takie opieczętowane skrzynie. Raz na miesiąc opróżnia je oper. Wielu wrzuca do tych skrzynek podania, czekają, liczą dni, już za dwa miesiące, już za miesiąc przyjdzie odpowiedź. Odpowiedzi nie ma. Albo skarga nieuzasadniona. To dlatego, Iwan Denisy, żeście się modlili mało, źle, żarliwie! Dlatego nie wysłuchano waszej modlitwy. Modlić się trzeba zawsze i wszędzie. Bo zaprawdę, gdybyście tej górze rzekli, podnieś się, a rzuć się w morze, stany się. Szuchow uśmiechnął się i skręcił jeszcze jednego papierosa, odpalił od estończyka. Daj spokój, Eloszka. Nie widziałem ja, żeby ktoś góry przenosił. No, prawdę mówiąc, to w ogóle gór nie widziałem. A u was tam na Kaukazie cały wasz klub baptystów modlił się i co, przenieśliście choć jedną? Też biedacy, Komu to przeszkadzało, że się modlili do Boga? Wszystkim im równo wlepili po 25 lat, bo czas teraz taki, że wszystkim dają 25, według jednej miary. Myśmy się o to nie modlili, Denisycz. A Lożka nie ustępuje. Podsunął się ze swoją Ewangelią bliżej, twarzą w twarz. Ze wszystkich rzeczy ziemskich i doczesnych o jedną tylko Pan nasz modlić się dozwolił. O chleb nasz powszedni, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To znaczy, rację w sensie porcję, zapytał Szuchow, a lożka swoje, oczyma przekonuje bardziej niż słowami, a jeszcze za rękę łapie głaszcze. I wandenistycz modlić się trzeba nie o to, żeby przysłali paczkę, ani nie o dodatkową miskę balałandy, bala, co dla ludzi cenne, wstrętne jest Bogu. Modlić się, trzeba, modlić się trzeba o sprawy ducha, o to, żeby Pan zdjął z naszego serca niegodziwość wszelką. Posłuchaj lepiej, pop u nas w cerkwi połomieńskiej, daj spokój z twoim popem, prosi Aloszka z bólu, aż czoło zmarszczył. Nie, posłuchaj, szupo, podniósł się na yy, łokciu. W, połom, w połomnie, w naszej parafii nie ma bogatszego człowieka niż pop. Od, na przykład jak wzywają, żeby pokryć dach, to od ludzi bierzemy po 35 rubli za dniówkę, od popa po 100. I żeby choć okiem mrugnął, ten popłomiejski miejski płaci alimenty trzem babom w trzech różnych miastach, a żyje z czwartą i archierej obwodowy chodzi mu przy nodze, nasz pop nieźle archierejowi daje w łapę, a wszystkich innych popów, ilu ich już przysłali, wygryza, z nikim nie chce się dzielić. A po cóż tym o popie? Prawosławna cerkiew odeszła do od Ewangelii. Ich nie wsadzają, bo wiary silnej w nich nie ma. Szuchow spokojnie patrzył, paląc na wzburzenie Aloszki. Alosza. Odsunął rękę baptysty i dmuchnął mu dymem w twarz. Ja przecież nie jestem przeciw Bogu, chyba rozumiesz. Z chęcią w Boga wierzę, ale nie wierzę w raj i w piekło. Dlatego, dlaczego uważacie nas za przygłupów? Dlaczego nam obiecujecie i piekło, i raj? To mi się właśnie nie podoba. Szuchow znowu ułożył się na znak, za głowę ostrożnie zrzuca popiół pomiędzy prycze i okno tak żeby kapitanowi nie spalić rzeczy. Zamyślił się, nie słyszy, co tam mam mrocza lożka. A w ogóle zdecydował, żebyś się nie wiem ile modlił, to i tak ci wyroku nie skrócą. Od gwizdka do gwizdka swoje odsiedzisz. Nie o to trzeba się modlić, przeraju się Loszka. Co ci z wolności, na wolności resztki twojej wiary zarosną cierniami. się, że jesteś w więzieniu. Tutaj masz dosyć czasu, żeby pomyśleć o swojej duszy. Wtedy powiedział Paweł, co czynicie płacząc, zatrapiąc serca moje, albołem ja gotów nie tylko być związan, ale i umrzeć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusowego. Szuchow, Szuchow milcząc patrzył w sufit. Sam już nie wiedział, czy chce wolności, czy nie chce. Z początku bardzo za nią tęsknił, liczył co wieczór, ile dni od wyroku już minęło, ile jeszcze zostało. A potem mu się sprzykrzyło, potem się wyje. Śniło, że takich jak on nie puszczają do domu, że gonią na zesłanie. A gdzie będzie miał lepsze życie, tu czy tam, wcale nie wiadomo. Tylko o jedno chciałby prosić Boga, żeby wrócić do domu, a do domu nie puszczą. A Lożka nie kłamie i z głosu jego i z jego oczu widać, że chętnie siedzi w więzieniu. Widzisz, a Aloszka objaśnia mu Szuchow, ładnie to jakoś, to jakoś tak u ciebie wychodzi. Chrystus kazał ci siedzieć, za Chrystusa usiadłeś. A ja za co siedzę? Za to, że się w 41. nasi nie przygotowali do wojny? Tak, za to? A co ja temu jestem winien? Wrócił Aloszka, do to już następny cytat, wszystkim pomaga, a sam nie umie zarobić. Masz Alożka! dał mu jedno ciasteczko. Aloszka uśmiechnął się, dziękuję, sami nie macie, jedz. Sami nie mamy, ale zawsze jakoś sobie zapracujemy a sam wziął do ust kawałeczek kiełbasy, zębami ją, zębami mięso i sok mięsny prawdziwy, aż tam w brzuchu go poczuł i po kiełbasie. Resztę szuchów postanowił zjeść po, przed rozprowadzeniem. Przykrył się kocem z głową, cienkim, brudnym kocem, już nie nasuchując, jak tłoczą. Koniec. Niech inni cię chwalą. Tak? Świadectwo tego człowieka, to są jakby na fałkach, faktach antetycznych opisane przez tego niewierzącego, myślę, że zachęca, pobudza i, i, i do bycia blisko Boga, do nabrania siły, wiary, żeby, znajdując się, nie wiemy jeszcze w jakich okolicznościach, żeby tą wiarę móc pokazać. Nasze zaufanie, nasz pokój, to, że mamy nadzieję większą, że utrata ziemskich rzeczy nie jest dla nas tragedią. Tej wiary się chcemy uczyć od Pana, z Jego Słowa, wzajemnie, od braci nawzajem. I sięgnijmy dalej, słuchajcie, do tego fragmentu trzeciego rozdziału, od siódmego wersetu. Jeśli wtedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładza słony na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało Ustać. Lecz umysły, umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Apostoł Paweł przyrównuje stare przymierze z nowym, Mówi, wyższość nowego przymierza jest niekwestionowana. Przymierze oparte na literze prawa tak, niosło śmierć. Te przykazania tak, dane Mojżesz, przez Mojżesza Izraelowi, wiemy, że przynosiły śmierć, przynosiły potępienie, oskarżenie, nie byli w stanie tego. Ale mówi wcześniej, tutaj, że Bóg uzdalnia nas w Nowym Przymierzu, to jest ten cud Nowego Przymierza, że Bóg uzdalnia nas do wypełniania przykazań do spełniania standardów moralnych, o których była mowa, do spełnienia tego przykazania świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. I tu nie musimy dyskutować. Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są posłuszni, daje przez wiarę tym, którzy chcą pełnić Jego wolę, którzy nawracają się, oddają życie. On przez Ducha Świętego uzdalnia nas do tego, abyśmy żyli i byli sługami Nowego Przymierza. I słuchajcie... Ciekawe, tu jest przytoczona historia, znamy ją pewnie ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz przychodził, jego oblicze jaśniało, promieniało, no ale po jakimś czasie to ustępowało i zakrywał, żeby nie widzieli, że ta chwała wstępuje i tutaj czytamy, że do dzisiaj oni zasłona jest na ich oczach i oni myślą, że tam jest cała chwała Boża jest zawarta w tym przymierzu starotestamentowym. Jakby się i tak, rabiną i naprawdę wszystkich mają za nic, często. I mówię, że jest oczywiście są tam ludzie bogobolni, pokorni, ale że tylko to jest to i nie ma nic więcej i tu jest ta chwała. Boże Są mi, że zasłona jest na ich oczach. Dopiero Chrystus zdejmuje tą zasłonę, ale ciekawe jest to postępowanie Mojżesza. Może trochę myślami wybiegnę od tekstu, ale chcę przekazać pewne prawdy Nikt nie lubi pokazywać, że coś traci, wiecie. Ludzie nie lubią pokazywać, że tracą piękno. Kobiety szczególnie, tak? No wiem, jak to się karykaturą kończy też, że twarz też, jeszcze tak z 50, ale jak popatrzysz na szyję, to tam już 90 te gwiazdy Hollywoodu, tak? Mężczyźni też teraz bardziej farbują się, włosy farbują, tak? Yy, dbają tam kulturystyka tego, żeby jakby to piękno ciała... Wiecie, ukryć to, to starzenie się, ukryć to, że tam już się próchno robi w środku, osteopor, oste... jak to jest, ostoporoza. Tak jak jest, tak? Nie chce, wielu ukrywa to, tak? I strojem właśnie tym, jakimiś silikonami, cudami, wiecie, się szfrycują, żeby ukryć, a ciało się starzeje. Wielu, nie wiem, traci jakąś formę sportowców i też może nie, nie będzie chęży pokazać, że, że już nie są w tej formie, co byli, czy jakieś zdolnienia, czy ogólnie jak coś tracimy, co było naszą chwałą, chlubą, to cielesny człowiek ma tą skłonność, żeby to, no, tego akurat nie promują na Facebooku, tak. Zestarzałem się, nie, już nie jestem... Taki zdolny, jak byłem. Już nie mam tyle siły. Już nie potrafię tej pracy wykonać tak dokładnie. Tak i tak dalej. I nieraz ludzie, wiecie, na zewnątrz nie chcą, wstydzą się tego, nie mogą się pogodzić, prawda, z tym, że, że już nie jest tak wspaniale, jak było. I Mojżesz by zakrywał, żeby nie widzieli, że to ustępuje. Ale... Tak jak musiało ustąpić, musiała ustąpić ta chwała, wiecie, starego przymierza, tak jak, wiecie, słońce wschodzi, gwiazdy bledną, tak, gasną. I to ustępowało, to było przemijające, to miało ten symboliczny wymiar przemijania tego na rzecz tego, co miało przyjść, na rzecz chwały, która nam się objawia w Jezusie Chrystusie. Ale żeby tutaj już temu Mojżeszowi zostawić go, to idziemy na nasz grunt. Kościół miał chwałę. Czytamy, trwali w modlitwie, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chlebu, a Bóg przedawał, a przez ręce apostołów działy się wielkie znaki i cuda, a Bóg pomnażał ich liczbę, a, wszyscy, a serca wszystkich tak, były zjednoczone, mieli jedno, tak, nie nazywali tego swoim, tego, co posiadali. No chwała, cudowność, wspólnota, ta kojnonia, ta miłość. Ale widzimy, że czas płynie, Przeciwnik też działa, wchodzą, wchodzi ludzki czynnik, pierwszy, drugi, nie będę tego tam sztywno historycznie umocowywał, ale Kościół odchodzi od chwały w wielu miejscach, zaczynają się, wiecie, te hierarchie całe, struktury, powiązania z polityką, oczywiście są wciąż grupy wierzących, ale nie o tym mówimy, natomiast ten silny, który był, ale stracił chwałę Bożą, poszedł chwałę ludzką. Też chcę ukryć to. Chowa, brak tej chwały za zasłoną kated, świątyń, strojów, liturgii, mistycyzmu i ludzie ciemni, tak, tak jak ten Izrael. Myślą, że tam jest za tym ta chwała, że tam w tym tabernakulum jest ten Bóg, w tym mistycyzmie, w tej całej tajemniczości odprawianej po łacinie mszy, tak? Otaczką taką zasłonę dali, że ci ludzie patrząc, nie, tam coś musi być niesamowitego, wielkiego i dalej nie, nie, nie mają dostępu do Chrystusa. odejdźmy i to się dzieje w każdej regionie, prawosławie, słuchajcie, islam, meczety, radykalizm, ale chwały Bożej tam nie ma. Przejdźmy trochę na nasz grunt, bardziej, protestantów, tak? I przeżywa swoje przebudzenia, wspominaliśmy ich, ale jeżeli nie ma trwania w Chrystusie, nie ma tego życia, to ta chwała odchodzi. I znowu jest próba przysłonięcia i braku, słuchajcie, na różne sposoby. I też zaczynają się świątynie, może wyglądają nowocześniej, ale miejsca sakralne i, i te, Naprawdę brak tej chwały, nie dlatego kto jej doświadczył, dlatego kto poznał Chrystusa, zakosztował smaku Jego, zakosztował życia, zakosztował Ducha Świętego, nie nabierze się, będzie wiedział, że to jest zasłona, za którą nic nie ma. Nie ma nic za tymi dymami, za tymi flagami, bo dymy dosłownie są dzisiaj, nie? niektóre światła, reflektory, za tym jest pustka często. Nie ma żadnej Bożej chwały, tylko powie w jakiejś emocji. dalej, przechodząc do, do człowieka, do, do osobistego naszego życia. Każdemu z nas, jeżeli tracimy żywą więź z Chrystusem, to życie Boże, doświadczenie Jego chwały grozi nam przebranie się w religijnego człowieka. Biblia pod pachą, cytat, wiecie, wiele możemy gestów zewnętrznych czynić, za którymi może nie być życia Bożego. I tego nie, nie Powinni powinniśmy uciekać, być ludźmi szczerymi. Czytamy tutaj, że oni mają tą zasłonę, ta zasłona jest na ich sercach. Jeżeli z sercem się coś zaczyna źle dziać, człowiek ma skłonności do tego faryzejstwa, do tej obudy, do przeoblekania się w pozór pobożności, żeby nie pokazać, że tak naprawdę jestem pusty w środku, że już nie ma tej chwały. A tutaj Paweł mówi, my wtedy z odsłoniętym obliczem. Z jednej strony ta zasłona, która przez ludzi produkowana, przez religię, systemy, która ociemnia ludzi, wmawia im, że za tą zasłoną to naprawdę tam jest taki Bóg, że tylko ty tego nie widzisz, wiesz, bo to jest takie tajemnicze, nie? Czy zasłona religijności, powierzchownej pobożności, a z drugiej strony Pan mówi, my z odsłoniętym obliczem i tym jeszcze chciałem się zająć i na tym skupić, bracia, że my mamy podejść do Chrystusa z odsłoniętym obliczem. Może być zasłona ludziom zasłaniająca czy wmawiająca, że za nią coś jest, ale chodzi o to, że może być zasłona na naszych sercach, że nasze oblicze może być przysłonięte, że nie czerpiemy tej relacji, że nie otrzymujemy tego życia. Czym możemy sprawiać, że to oblicze nie jest w pełni odsłonięte? Jeżeli jest grzech na naszym sercu, jeżeli jest zatwardziałość, jeżeli jest pycha, jeżeli jest chciwość. Ciężko podejść za Będziemy ukrywać to, będziemy się modlić, może będziemy na zgromadzeniach, tak? Ale to nie jest w pełni odsłonięte oblicze. Ze szczerym sercem mamy wejść. Dlatego, żebyśmy stali przed Panem z odsłoniętym obliczem. Boże nas poucza baczniej niż wszystkiego strzeż swojego serca. Bo jak ono zacznie kuśtać, zacznie kuleć, tam się wkradną złe rzeczy i je przechowasz i, i będziesz pielęgnował, nie będziesz mógł stawać z odsłoniętym. Twoje oblicze jest przysłonięte. Jakaś sfera jest zacieniona i nie odbieramy od Pana wtedy. Tego, co On dla nas ma. Z chwały w chwałę. Taki proces Paweł to opisuje, który powinien być udziałem każdego z nas. Z chwały w chwałę. Coraz bardziej to, co mi Walde, Pana kocham. Zwycięstwo nad grzechem jest realne. Nadzieja życia wiecznego jest w moim sercu, przyświeca mi. Kiedyś, słuchajcie, pewnie może też mieć się takie, takie materiały, są fosforyzujące, to się nazywa. Jakąś taką figurkę, chyba Maryjną, żeśmy się bawili. Wiecie, pod światło, pod żarówkę, później się gasi i ona świeci. W pewnym sensie to oddaje naszą. Tak, my też swoim światłem nie świecimy. Musimy to mieć ze źródła to światło, którym jest Chrystus. Aby z niego odebrać, potrzebujemy być tym dobrym materiałem serca mięsiste, serce pokorne, serce wrażliwe, ono jest, najlepiej nasyca się światłem Chrystusa. Ale jeśli ten materiał fosforyzujący straci swoją, swoje właściwości, Chrystus, jeśli sól zwietrzeje, czym żyją? Na solom. Jeśli nasze serce stanie się zatwardziałe, czy zasłonimy oblicze, przychodząc do Chrystusa. Z różnych przyczyn zatracamy właśnie tą zdolność odbierania od Niego, czerpania od Niego, przemieniania się w tym procesie, gdzie On jest źródłem tej przemiany, relacja z Nim. Bądźmy szczerzy, wejdźmy na to szczerym, jeżeli coś jest, żeby człowiek wyznał, porzucił, pokutował, nie bał się, nie, nie poszedł w obłudę, nie poszedł w zakłamanie, to jest ważne. Słuchajcie, jak, bo, bo jeżeli w przeciwnym razie to jest tak, jakby człowiek szedł do lekarza, żeby on mu pomógł, żeby go zdiagnozował, a lekarz mówi, no, proszę się rozebrać. Nie, nie, tak, bo, bo nie chcemy coś pokazać, bo nie wiem, brudni jesteśmy, mamy bieliznę, wiecie. I tak, może, no, żeby Pan nas oczyszczał, żeby Pan działał w naszym sercu, musimy z odwagą też konfrontować się ze stanem serca. To, co też była mowa. Pan, jeżeli coś zbadaj moje serce, a jeżeli już wiem, że coś jest, pomóż mi to zwyciężyć. Czy, czy bratu wyznaje, tak? Czy przed zborem. Chcę od, od, odstawić to, żebym z odsłoniętym obliczem przed Panem stał. Abyśmy prawdziwie, realnie mogli z chwały w chwałę wzrastać. Jeżeli będzie przysłona na naszych sercach tego nie będzie, dlatego odsłaniajmy, bądźmy szczerzy. Dzisiaj też do tego zachęcam. Jeżeli coś jest, jesteś na tym spotkaniu naszym, a wiesz, że leży coś na sercu, wiesz, że jest jakiś grzech nieodpokutowany, niewyznany, trzeba to załatwić. Nie pójdzie się dalej bez tego. Trzeba tą zasłonę zdjąć. Grzech oddziela człowieka od Boga. Przejdźmy do Niego w pokorze i z odsłoniętym obliczem, kochani, z radością, z ufnością, Boże słowo, do tego nas zachęca. Żeby ten stan serca był, musi ono mieć, być odsłonięte w pełni dla Pana. Żeby On tam pracował, żeby On tam czynił swoją pracę, żeby On był tym królem, o którym była mowa, żeby tam nie było tej ciasnoty w sercach naszych. Z uwagi na to, że inne sprawy się nawciskały i już tej pełnego odsłonięcia nie ma. A co do ciasnoty, to ja się wiem, jak gdzieś jest ciasno, no to są dwie możliwości, żeby było więcej miejsca. Wywalić to, co niepotrzebne, a resztę poukładać na właściwym miejscu. Módlmy się, żeby Pan nam w tym dopomógł.